Państwa serdecznie na dzisiejszym przedstawieniu z serii Inny Koncept. Będzie ono dzisiaj przedstawiać kilka rzeczy takich, które wymagają przedstawienia. Jestem dzisiaj tutaj waszym konferasjerem, kon, no, tym co zapowiada i przedstawia. Przedstawienie. W związku z tym, na, na pierwszą część chciałem zaprosić i będzie ona dotyczyć wierzeń, legend, baśni związanych ze starą tradycją, związaną z przesileniem letnim, z nocą świętojańską. Jak wszyscy zapewne dobrze tu zgromadzeni wiedzą, są z tym związane różne obrzędy z paleniem ognisk, skakaniem przez ognisko i z sikaniem później do łóżka w nocy. Bo po zabawie z ogniem sika się ponoć w nocy do łóżka. I, i to w zasadzie tyle. Zapraszam na część pierwszą. Miałem może 7, może 8 lat, gdy po raz ostatni usłyszałem tą bajkę. Było to takie słuchowisko dla dzieci nagrane na kasetę magnetofonową. Często ją słuchałem przed snem, właściwie to przy niej zasypiałem. No i w zasadzie nie wiem, dlaczego dzieci lubią tak bardzo znane sobie historie. Wciąż i wciąż tą samą bajkę trzeba im wałkować, tą samą opowieść opowiadać w końcu to już nie jest ta sama frajda kiedy się coś zna, nie ma tego elementu zaskoczenia fabułą, nie ma tej świeżości, no niby niektórzy ludzie niby niektórzy ludzie tak samo mają z filmami, że oglądają piąty, dziesiąty raz ten sam film, znają go na pamięć, ale wciąż, wciąż doszukują się smaczków nawet jak znają w każdy najdrobniejszy szczegół, najdrobniejsze, najbardziej subtelne powiązania w tym filmie, to go oglądają dla samego klimatu po prostu lubią. Ale ta bajka nawet nie była jakoś szczególnie dobra. No, przynajmniej się dobrze przy niej zasypiało. Szczegóły już mi się co prawda zatarły w pamięci, ale była to bajka o kwiecie poproci, który zakwitał w noc świętojańską i temu, kto go znajdzie, miał dać niezmierzone bogactwa. No i w sumie przesilenie letnie i noc świętojańska będą już za kilka dni i żeby było śmieszniej przypomniało mi o tym piwo Browar Konstan... <śmiech> nie Konstancin Browar Okocim Browar Okocim pokusił się o wypuszczenie piwa sezonowego pod nazwą świętojańskie bardzo ładna butelka, etykiety oj, śliczne, śliczne przypominające stylistyką troszkę może browar Cormoran, może troszkę produkty z manufaktury piwnej Jabłonowa ale jednak to jest Okocim koncern za którym nie przepadam nie pamiętam kiedy ostatnio piłem piwo z tego browaru, ale, ale jak kiedyś kupiłem Portera, nie dopiłem go do końca część wylałem nie przepadam po prostu za takimi piwami. A to świętojańskiem dostałem w ramach podziękowania za przysługę. Pomogłem koledze. Dał mi za to piwo. Pomyślałem, że wypiję. Ponoć jest jasne, pełne, niefiltrowane, lekkie i orzeźwiające. Zobaczymy, co z tego będzie? Świętojańskie piwo sezonowe. Dostępne w sezonie maj-czerwiec 2013. Alkohol 5%, ekstrakt 10,8%. Już przelane jest. Do kielicha. No i... Nie wygląda jakoś źle. Tak, pierwszy rzut oka. Całkiem przyzwoita pianka mi się utworzyła, Białutka, są piwo jaśniutkie, blado złote, średnio gazowane. Ale może wracając do tamtej bajki, bajki o kwiecie poproci. Akcja... Działa się na zapadłej wsi. Totalne zadupie to było. No i było sobie dwóch braci. Starszy to taki leniwy przygub. Młodszy lubił się uczyć. Umiał nawet troszkę czytać. E, umiał liczyć do dziesięciu. No i... Przepraszam. kazowane piwo. No i e, rodzice się bali, żeby nie daj Bóg, jaki uczony z niego nie wyrósł. Nie była to może historia rodem od tych piekielnych braci Grimm, ale to też nie była taka zupełnie złagodzona i ugrzeczniona do obrzydliwości współczesna wersja, jak to się zdarza w wielu, wielu bajkach dzisiaj. No i chłopcy, chłopcy ci mieli takich kochających rodziców, ale musieli pracować i raz za razem dostawili lanie za byle głupstwo no i pewnego razu starszy z braci wracając z pastwiska szukał zgubionej kozy czy owcy no i w lesie w nocy znalazł kwiat paproci obiecał mu ten kwiat mu obiecał bogactwa i dzieciak się napalił że kupi sobie za skarb odnaleziony pięć czekolad kilo, kilogram cukierków i będzie żyć jak gość ale żeby znaleźć ten skarb no to musiał wypełnić jakieś okrutnie trudne zadanie typu przeczytaj mapę czy tam parę wskazówek i odlicz 7 kroków żeby ten skarb znaleźć a czasu na to jest niewiele no bo kwiat paproci kwitnie bardzo krótko w sumie nie pamiętam jak to się skończyło <śmiech> A piwo jest całkiem paskudne. Znaczy no pitne nawet. Ale wodniste i takie bez wyrazu. Nie jest jakoś za bardzo stęchłe, jak to często bywa z takimi piwami koncernowymi. Nie czuć nie za bardzo alkoholu. Ale jeśli chodzi o smak, też nic szczególnego. Mm. To była część pierwsza naszego dzisiejszego wieczoru. A teraz będzie część druga, która będzie stosunkowo najkrótsza ze wszystkich części. Zapowiedzi tutaj mam napisane, że parę tygodni temu Jacek Kuchmistrz zaproponował autorowi tego podcastu, żeby opublikował takie nagrania, żeby tak skojarzył pewnego Jaśka, który kiedyś tutaj występował w ramach podcastu Inny Koncept i taką jedną Angelikę, która też kiedyś występowała i żeby Jasiek, który się pasjonuje teatrem, Mm. przeczytał parę wierszy Angeliki, która pisze wiersze. No i tak się akurat składało, że autor tego podcastu już dawno wpadł na ten pomysł i takie nagrania posiadał w momencie, kiedy Jacek to zaproponował. Także ze specjalną dedykacją dla Jacka próbka tego, co tam wyszło w czasie nagrywania. Pozwól mi się zabrać w krainę czarów. Oj, magii, gdzie ptakom nigdy nie zostaną Złamane skrzydła, gdzie każde drzewo Oddychać będzie pełnią leśnego istnienia. Żadna roślinka nie zostanie zdeptana, A mrówki spokojnie zbudują kopiec W najbardziej pachnącym ziemią pierwotną miejsce. Cię, ani ty, ani ja nie mamy wstępu. Zabiorę cię w takie miejsce. Będziemy obserwować z ukrycia. Tylko nie budź się jeszcze.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 Pułk, pułk. Oddala się, lecz nie na zawsze. To moje dzisiejsze wyzwolenie. Wiara. Wierzę w szczęście, w ludzką moc granic nieznającą, w proszę, przepraszam i kocham z wnętrza płynące prawdziwie. Wierzę też w uśmiech, z radości życia zrodzony, co zło w piękne dobro przemienia. Tak bez słów. I chodzi lęk przed samotnością, serce me rozrywa. Przetrwam bo nie rodzimy się po to, by odejść bezszelestnie. Skrzydła podcinane wiecznie odrastać będą. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia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 Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Dedykacja Myszce, która ryknęła Część trzecia to premiera nowego audiobooka który został nagrany pobieżnie i bez przygotowania I, i w zasadzie nikomu się nie chciało go obrabiać potem no ale może jakby ktoś chciał sobie posłuchać czegoś na dobranoc to posłucha prawda? nagraniem tym zakończymy dzisiejszy wieczór tak więc na zakończenie Chciałem Wam w imieniu autora tego podcastu podziękować za wysłuchanie, co dla Was przygotował. Krokodyl olbrzymi w największej, najbardziej brunatnej i mulistej rzece Afryki dwa krokodyle leżały ze łbami ledwie stoczącymi nad powierzchnią wody. Jeden z nich był olbrzymi, drugi nie tak wielki. Wiesz, co dzisiaj bym zjadł na obiad? spytał krokodyl olbrzymi. Nie, odparł krokodyl nie tak wielki. Co takiego? Krokodyl olbrzymi pokazał w uśmiechu setki ostrych, białych zębów. Chciałbym dzisiaj na obiad smacznego, mięciutkiego dzieciaczka. Ja jeszcze nigdy nie jadłem dzieci, oznajmił nie tak wielki, tylko ryby. Ho, ho, ho, zawołał krokodyl olbrzymi. Idę o zakład, że gdybyś w tej chwili zobaczył taplającego się tu w wodzie tłuszczutkiego, pysznego dzieciaczka, połknąłbyś go jednym kłapnięciem. A właśnie, że nie, sprzeciwił się nie tak wielki. Dzieci są twarde i żylaste. Są twarde, żylaste, gorzkie i w ogóle wstrętne. Twarde i żylaste! Wykrzyknął olbrzymi. Gorzkie i wstrętne! Co za straszliwe brednie wygadujesz, są mięciutkie i pyszniutkie. Są tak gorzkie, oświadczył krokodyl nie tak wielki, że trzeba je przed zjedzeniem dobrze pospać cukrem. Dzieci są większe od ryb. Bardziej się można najeść. Bo z ciebie to w ogóle jest obżartuch. Jesteś najżaroczniejszym kokodylem w całej rzece. Jestem najodważniejszym kokodylem w całej rzece, Z zdmą sprostował olbrzymi, nieświadomie powtarzając błąd. Tylko ja ośmielę się wyjść z wody i powędrować przez dżunglę do miasta, żeby znaleźć jakiegoś dzisiaczka na obiad, do zjedzenia. Ej, tam. Tylko raz tak zrobiłeś, powiedział ironicznie nie tak wielki. I co było potem? Zobaczyli cię i wszyscy uciekli. Ale jak pójdę dzisiaj, nikt mnie nie zobaczy. Oczywiście, że cię zobaczą. Jesteś taki olbrzymi i strętny, że witać cię na mile. Krokodyl olbrzymi znowu się uśmiechnął, a jego straszliwe, ostre zęby zalśniły w słońcu niczym noże. Nikt mnie nie zobaczy, upierał się, bo tym razem obmyśliłem tajne plany i chytre sztuczki. Chytre sztuczki? Powtórzył z niedowierzaniem nie tak wielki. Nigdy w swoim życiu nie zrobiłeś nic chytrego, jest najgłupszym kokodylem w całej rzece. Jestem najsprytniejszym kokodylem w całej rzece, stanowczo powiedział olbrzymi. Dzisiaj będę zajadał na obiad dłuściutkie, pyszne dziecko, podczas gdy ty będziesz tutaj leżał głodny w rzece. Trzymaj się! Krokodyl olbrzymi podpłynął do brzegu i zaczął się na niego wyczołgiwać. Na szczycie śliskiego, mulistego zbocza nad rzeką stało ogromne stworzenie. Był to rumpi, hipopotam. — Hej, hej, hej! — powiedział rumpi. Czemu, u licha, nie jesteś w wodzie o tej porze? — Mam tajne plany i chytre sztuczki! — rzekł z dumą krokodyl olbrzymi. — A ja mam dziwne przeczucie, że chcesz zrobić coś obrzydliwego! — krokodyl olbrzymi uśmiechnął się do rumpiego i zadeklamował. — Chcę nawrzucać do pustego brzuszka... Jak najwięcej pysznego smakołuszka chyba smakołyczka sprostował go hipopotam. A co to ma być takie pyszne? Spróbuj zgadnąć coś, co chodzi na dwóch nogach zaraz, zaraz rumpi był wyraźnie poruszony chyba, chyba nie chcesz pożreć małego dziecka oczywiście, że chcę odparł krokodyl olbrzymi. — Ach, ty wstrętna, żarłoczna, bezstydna bestio! — wykrzyknął Humpi-Rumpi. — Mam nadzieję, że cię złapią i ugotują z ciebie zupę krokodylową! Krokodyl olbrzymi tylko zarchotał głośno i zanurzył się w dżungli. Zaraz na jej skraju napotkał słonia trąbacza, który obiadał właśnie liście ze szczytu wysokiego drzewa i w pierwszej chwili nie zauważył krokodyla olbrzymiego. Ten ugryzł go więc w nogę. O! zaryczał swym basowym głosem trąbacz. Kto to zrobił? Och, to ty, okropny krokodylu, wracaj do wielkiej, brunatnej, mulistej rzeki, gdzie twoje miejsce. Czemu stamtąd wyszedłeś? Mam tajne plany i hydre sztuczki, oznajmił krokodyl olbrzymi. Chciałeś chyba powiedzieć obrzydliwe plany i wstrętne sztuczki. Przez całe swe życie ani razu nie zrobiłeś czegoś przykładnego. Krokodyl olbrzymi uśmiechnął się do trąbacza i wyrecytował. Chcę znaleźć na obiad smacznego dzieciaczka. Słuchaj tylko jak kostki będą mu trzaskać. Och ty niegodziwa bestialska bestio, zawołał słonie. Parszywa paskudo piekielna. Mam nadzieję, że cię pochwycą, pokroją i upogotują na wolnym ogniu. Krokodyl olbrzymi zaśmiał się głośno i zniknął w gąszczu. Kawałek dalej spotkał małpę, hop, skoczkę, siedziała na drzewie i zajadała orzechy. Hej, koki, powiedziała hopskoczka. Czego tutaj szukasz? Mam tajne plany i chytre sztuczki, pochwalił się olbrzymi. Chcesz skosztować trochę orzechów? Uprzejmie spytała małpka. Są rzeczy smaczniejsze od orzechów, oznajmił krokodyl olbrzymi. Ja nie znam niczego takiego. To żałuj, odpowiedział krokodyl i dodał rymując. Zjem dziś na obiad i wcale nie z puszki coś co ma uszka, ręce i nóżki. Hop, skoczka pobladła i zadygotała na całym ciele. Nie chcesz chyba zjeść małego dziecka, prawda? Oczywiście, że chcę, powiedział pewny siebie krokodyl olbrzymi z ubraniem. Najlepiej smaku w ubraniach. To obrzydliwe, obrzydliwcze. Hop, skoczka nie posiadała się z oburzenia. Najbardziej wredny ze wszystkich rzecznych istot. Mam nadzieję, że guziki i zamki błyskawiczne staną ci w gardle i udławisz się na zawsze. Olbrzymi uśmiechnął się z przekąsem i rzekł. Małpami też nie pogardzę. Błyskawicznie kłapnął paszczą i jednym zamachem ściął drzewo, na którym siedziała hop skoczka. Ta jednak w porę odbiła się i przeskakując z jednej gęsi na drugą, zniknęła w dżungli. Olbrzymi nie uszedł daleko, gdy zobaczył ptaka Roli Poli, który budował sobie gniazdo na drzewku pomarańczowym. No, no, no, krokodyl olbrzymi, zakląskał rolipoli. Poli. Nie często gościsz tu u nas w dżungli. Tak, tak. — Ale teraz mam tajne plany i chytre sztuczki — objaśnił Olbrzymi. — Mam nadzieję, że przynajmniej nie są strętne — rzekł podejrzliwie Roli Poli. Strętne! Też coś! — wykrzyknął Krokodyl Olbrzymi. — Chodzi o coś najpiężniejszego na świecie. — Takie smaczne takie pyszniutkie, delikatne, ach mięciutkie. Do złapania, do zjedzenia, do przerzucia, do strawienia. Lepsze niż najzgnilsza ryba. Sam już chyba wiesz co, chyba. No, to na pewno jakieś jagody, domyślił się ptak. Najbardziej na świecie lubię jagody, ale o jakie ci chodzi? Jerzyny, maliny, borówki? Krokodyl tak się zaczął ze śmiechu, że zęby zadzwoniły o siebie niby monety w skarbonce. Krokodyle nie zwracają sobie głowy żadnymi jagodami. Krokodyle jedzą chłopców i dziewczynki, ale czasami nie pogardzą też ptaszkiem. Z tymi słowami olbrzymi uniósł się na ogonie i kłapnął paszczęką samego roliego poliego nie sięgnął, ale udało mu się chwycić koniec jego pięknego ogona. Tak wrzasnął przerażony i zbił się w powietrze jak strzała, zostawiając pęk piór w paszczy olbrzymiego. W końcu olbrzymi przebył dżunglę i wyszedł na słońce. Nieopodal widać było miasto. Proszę, proszę, mruknął do siebie. Od tego marszu przez dżunglę zgładniałem bardziej niż kiedykolwiek. Dzisiaj nie wystarczy mi jeden dzieciak. Nie najem się, dopóki nie spałaszuję co najmniej trujeczki dzieciaków. I zaczął człapać w kierunku miasta. W końcu dotarł do miejsca, gdzie rosło dużo palm kokosowych. Krokodyl olbrzymi wiedział, że dzieci często tutaj przychodzą, szukając pod drzewami orzechów. Drzewa były dla nich zbyt wysokie, więc na szczyty nie mogły się wdrapać ale na ziemi zawsze coś udało się znaleźć. Krokodyl olbrzymi szybko wyzbierał wszystkie orzechy leżące pod palmami, a także kilka spadłych gałęzi. Pora na chytrą sztuczkę numer jeden, mruknął do siebie. Już niedługo powinienem mieć pierwsze zdanie. Zgarnął wszystkie gałęzie i wsadził sobie do paszczy. Orzechy zaś chwycił w przednie łapy, i stanął wyprostowany, balansując na ogonie. Zrobił to wszystko tak zmyślnie, że teraz wyglądał jak mała palma kokosowa między dużymi palmami. Niebawem pojawiła się dwójka dzieci. Było to rodzeństwo. Chłopiec miał na imię Toto, a dziewczynka Mary. Zaczęli się rozglądać za orzechami, ale żadnych nie mogli znaleźć, bo wszystkie wcześniej wyzbierał krokodyl olbrzymi. Popatrz tylko, zawołał w pewnej chwili Toto. Tamta palma jest znacznie niższa od innych i pełna na niej orzechów. Chyba łatwo się na nią wdrapie, jeśli mnie troszkę podsadzisz. Toto i Mery podbiegli do tego, co uznali za palmę kokosową. Krokodyl olbrzymi zerkał między gałęziami i widział, że dzieci coraz bliżej i bliżej podchodzą. Oblizał się, a z paszczy pociekał mu ślina. Nagle rozgrył się straszliwy łomot. Był to hipopotam Humpi-Rumpi. Z hukiem pochrząkując, wypadł z dżungli. Łeb puścił nisko i galopował ze straszliwą prędkością. Uważaj, Toto! Uważaj, Mary! krzyczał. To nie palma kokosowa, to krokodyl olbrzymi, który chce was pożreć. I Humpirumpi rzucił się wprost na krokodyla olbrzymiego. Wielki łeb tak wyrżnął w krokodyla olbrzymiego, że ten koziołkując i turlając się przeleciał kilkanaście jardów. A Ajajaj, darł się olbrzymi. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Tymczasem brat i siostra co sił w nogach Pognali do miasta. Krokodyle są jednak twarde. Nawet hipopotamowi trudno jest zrobić im krzywdę. Nieco poturbowany olbrzymi pozbierał się jednak i poczłapał w kierunku placu zabaw. Spróbujemy chytrej sztuczki numer dwa, mruczał. Ta powinna się udać. W tym momencie plac zabaw był opustoszały. Gdyż dzieci przebywały jeszcze w szkole. Krokodyl znalazł duży pniak i wtoczył go na środek. A potem tak się na nim ułożył, że szczególnie z daleka do złudzenia przypominał piłę. Wkrótce lekcje się skończyły i nabiegły dzieci. Patrzcie, patrzcie, wołały, mamy nową piłę. Tak podniecone, że nie bardzo zwracały uwagę na szczegóły, zaczęły się cisnąć dookoła pniaka, krzycząc jedno przez drugie. Ja pierwszy, ja, a ja z drugiej strony, a ja potem, nie, ja. Nagle jedna ze starszych dziewczynek powiedziała, dziwna trochę ta piła, taka guzłowata. Myślicie, że możemy usiąść na jej końcach jak na huśtawce? — Jasne — wołały inne. — Wygląda na bardzo mocną Krokodyl olbrzymi. Uchylił odrobinę powieka i zasował na dzieci, które tłoczyły się wokół niego. — Za chwilę — myślał — któreś usiądzie mi na głowie, a wtedy jedno kołapnięcie i początek uczty z głowy. Nagle coś brązowego śmignęło w powietrzu i wylądowało na szczycie drabinek. Była to małpa, hopskoczka. W nogi, wrzasnęła do dzieci. Wszystkie uciekajcie, to żadna piła, to krokodyl olbrzymi, który chce was pożreć. Dzieci z krzykiem rzuciły się do ucieczki. Hopskoczka znowu zniknęła w dżungli i krokodyl olbrzymi został sam na placu zabaw. Półgłosem, przeklinając małpę, także schował się w gęstwinie, ale głód dręczył go coraz większy i większy. — Żadna tam trójka! — mruczał. — Dopiero czwórka dzieci mnie nasyci. I zaczął przemykać się o miasta, uważając, żeby nikt go nie spostrzegł. Tak dotarł na miejsce, gdzie właśnie miał się rozpocząć jarmark. Były tam zjeżdżalnie, huśtawki, elektryczne samochodziki, sprzedawano prażoną kukurydzę i watę cukrową. Nad wszystkim górowała duża karuzela z pięknie rzeźbionymi figurkami zwierząt. Były białe konie, lwy i tygrysy. Były syreny z rybimi ogonami i straszne smoki z czerwonymi jęzorami starczącymi z paszczy. No, ale chytra sztuczka numer trzy na pewno nie zawiedzie. Rzekł do siebie krokodyl olbrzymi i oblizał się. Kiedy nikt nie patrzył, Szybko śliznął się na tarczę karuzeli i zajął miejsce między drewnianym lwem i strasznym smokiem. Przysiadł na tylnych łapach i zastygł nieruchomo. Wyglądał dokładnie tak, jak drewniany krokodyl na karuzeli. Wkrótce na jarmak zaczęli ściągać rodzice ze swoimi pociechami. Niektóre dzieci natychmiast pognęły w podnieceniu do karuzeli. – Ja pojadę na smoku – wołał jedno. A ja na tym pięknym białym koniku, zapowiedziało drugie. Ja chcę na lwie, krzyczało trzecie. Mała dziewczynka imieniem Jill oznajmiła zaś. Dla mnie będzie ten śmieszny drewniany krokodyl. Krokodyl olbrzymi ani drgnął, ale kątem ślepia widział zbliżającą się Jill. Niem niem niem myślał, a to dopiero pyszny kąsek. Nagle rozległ się świst, trzepotanie skrzydeł i z nieba spłynęło coś świszczącego i trzepoczącego. Był to ptak roli-poli. Zaczął krążyć i krążyć nad karuzelem, kląskając. – Jill, uważaj! Stój! Nie wsiadaj nad tego krokodyla! Jill zatrzymała się i spojrzała w górę. – On wcale nie jest drewniany – ostrzegł ptak – to krokodyl olbrzymi z wielkiej rzeki, który chcecie pożreć. Jill obróciła się na pięcie i rzuciła do ucieczki. Tak samo postąpili wszyscy inni. Nawet mechanik obsługujący karuzelę zmykał, aż się kurzyło. Tym razem złożecząc roliemu poliemu, krokodyl olbrzymi schronił się w krzakach. Ale głód był już naprawdę nie do wytrzymania. Gdzie tam czworo? burczał gniewnie. Muszę teraz dostać szóstkę dzieciaków, żeby się poczuć trochę lepiej. Zaraz za miastem znajdowało się miłe miejsce otoczone drzewami i krzakami, które mieszkańcy nazywali piknikowym. Wygodnie i przyjemnie można tu było spędzić czas na długich ławkach ustawionych przy drewnianych stołach. Krokodyl olbrzymi stanął na skraju piknikowa i rozejrzał się. Nikogo nie było widać. Przynajmniej chytra sztuczka numer cztery jest bez zarzutu, szepnął do siebie. Szybko zebrał bukiet kwiatów i umieścił go na jednym ze stołów, a następnie schował w zaroślach jedną z ławek. Postanowił, że sam ułoży się na jej miejsce. Łeb skulił pod piersią, podwinął ogon i naprawdę wyglądał jak długa drewniana ławka na czterech nogach. Po chwili zjawiło się dwóch chłopców i dwie dziewczynki, niosąc kosz z porawiantym. Byli krewniakami, a ich mamy zgodziły się, żeby wyprawili sobie piknik. — Przy którym stole usiądziemy? — spytała jedna z dziewczynek. — Tam, gdzie ten śliczny bukiet — powiedziała druga. Krokodyl olbrzymi był cicho jak trusia, myśląc. Zjem całą czwórkę. Usiądą na mnie, a wtedy ja szybciutko poderwę łeb i potem pozostanie już tylko gryzienie, rzucie i przełykanie. A długo to nie potrwa. O nie! Z z gąszczu dobiegł basowy głos. Dzieci, stoć! Cofnijcie się, cofnijcie! Dzieci znierchomiały i popatrzyły w kierunku, z którego doleciało ostrzeżenie. A wtedy z trzaskiem łamanych gałęzi wypadł z dżungli słoń trąbacz. To, na czym chcecie usiąść, wcale nie jest ławką, zagrzmiał. To krokodyl olbrzymi, który chce was pożreć. Trąbacz w jednej chwili znalazł się przy krokodylu olbrzymim. I zanim tamten zdążył się ruszyć, owinął mu trąbę wokół ogona i poderwał go w powietrze. Ej, puśćże mnie, wrzasnął głośno krokodyl olbrzymi, który kolebał się teraz w powietrzu. Daj mi spokój, dość. Nie, stanowczo powiedział trąbacz, oni myślę cię puścić. Wszyscy mamy już po uszy twoich chytrych sztuczek. I trąbacz zaczął zataczać krokodylem olbrzymim koła. Z początku wolno, a potem szybciej. I szybciej, i szybciej, i jeszcze szybciej. Wkrótce zamiast krokodyla olbrzymiego widać było tylko rozmazane koło nad łbem trąbacza. Nagle słon wypuścił ogon olbrzymiego, a ten pomknął w niebo niczym ogromna zielona rakieta. Zbijał się coraz wyżej i wyżej, coraz szybciej i szybciej. Gnął tak szybko i tak wysoko, że już po chwili Ziemia była tylko malutką kropką wiele mil pod nim. Krokodyl tymczasem gnał przed siebie. Coraz dalej w kosmos. Minął księżyc. Miał planety i ich księżyce. Aż wreszcie z wielkim BUM krokodyl olbrzymi wbił się w słońce rozgrzany tak jak tylko możliwe i usmażył się jak kiełbaska. A dla wszystkich tych, którzy dotrwali do tego momentu, mały bonus na zakończenie w postaci jeszcze jednego wiersza Angeliki. Wiersz pod tytułem Więzień o no, dość ciężkiej tematyce. Przeczytany także przez Jaśka, przeze mnie troszkę podrasowany, zmontowany. Wszystkie jej wiersze, a także część w wersji nagranej, będzie można przeczytać, posłuchać na blogu, do którego link pojawi się, no myślę, że już pod następnym odcinkiem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Więzień. Jestem uwięziony pod respiratorem.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 już nic swojego. Spenetrowali każdy odcinek mojego zmęczonego starego